Mam kazach, wiem wszystko Wychodzę z lokacji z nadwyżką Mowa o pieniądzach, ma styczność Nigdy was nie było, gdzie mam przyszłość Mowa o pieniądzach, to chcę wszystko e, Jestem z miejsca, gdzie nikaracja nie, nie chciał stąd e, Jak ich widzę to od razu czuję styczność e, Jak was zaś do to jest symptom Nie się słowa to nie było dzieło fikcji nie wiem, kiedy nie czuję się na misji Słuchałem kolesi, wypada im zabrać dyski Wyjebcy trzeci póki nie widzieli bliski Ej, do remontu silnik, zamykałem licznik Tyle się goniłem z czasem, nie wiem, gdzie ten rok mi Siedziałem po cichu, czasem jeszcze oddam za pożyczki Tracę głowę, gdy zapalę ten kaszel, chyba chroniczny byłem inny Chciałem wbijać igły, ale nic się czuję Dalej chcę mieć pieniądze, ale nie haruję Niosą skrzydła dalej, ja się dalej Nie wyklułem, wrzucam to w sieć mordo i monetyzuję Ty z tego skumasz tyle, ile się rymuję A mi w tabelach się pokazuje Stoka w górę, ona patrzy się Jak sroka, ja gadam z żulem Czy tata zaprosił na trakę, raczej go Uciekałem stąd, chcę być ciągle w trasie Wierzę wszystko ok, okej Będzie pamiętajcie o mnie, jeśli to nie to Tyle już na pace Zdążysz się zatracić w gównie zanim się napatrzę Widzę swoje Pana w stuwie, nie czułem to parte Polegają na mnie ludzie, jak na gumie Mordo sfarte. w dobrą stronę to idzie Kurde, wszystko najwyraźniej Wolne dni spędzam w domu, odlatuję gdzieś nieważne Co dzień czuję, że poluję, choć Przypominam pandę, spokojnie coś Zroluję i napiszę, co ważne Żadne słowo nie boli, mnie wciąż mental Trzyma gardę, patrzyszcie się nie powie Nie mi noga, a ja tańczę Nie będę mordo prowident, więc nie patrz już tak na mnie Co u mnie temat pominie jeśli To było warte, powiedz, nie będzie już innych Podejść, zanim zgasnę ogień Odłoże, to mi właśnie chodzi po głowie Nie słucham Kazem, wiem wszystko Wychodzę z lokacji z nadwyżką Mowa o pieniądzach, mam styczność Nigdy w was nie było, gdzie mam przyszłość Mowa o pieniądzach, to chcę wszystko Jestem z miejsca, gdzie nikt raczej nie chciał być to. Jak ich widzę, to od razu czuję wyszłość Jak masz zabić do mnie, może to jest symptom